Program drugi Polskiego Radia jest piętnasta. Muzyka w kadrze. Dzień dobry. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, a przy mikrofonie Mariusz Gradowski. Wiosenny czwartek, wszystko kwitnie. Mogłoby być cieplej, to prawda, ale przecież, przyznają Państwo, mogłoby być zimniej, więc chyba nie jest tak źle. A tym bardziej, że ptaki rankami i wieczorami śpiewają jak oszalałe. I to właśnie one będą dziś naszymi przewodnikami po świecie muzyki filmowej i po utworach filmowych twórców. A będzie to brzmiało mniej więcej tak... Mewley. Kompozycja Maybirds, czyli ptaki majowe. No, mamy kwiecień, ale do maja jeszcze ptaki będą śpiewały. żeby docenić w pełni te Ptaki, które w maju swoje trele rozgłaszają na cztery świata strony. Może warto zacząć już w kwietniu. Niko Miuli oczywiście kompozytor muzyki autonomicznej, ale także kompozytor muzyki filmowej. Tutaj kompozycja z potężnego zbioru For the Birds, The Bird Song Project, o którym słówko powiem w dalszej części audycji Muzyka Inspirowana Ptakami na początek naszej audycji. Zanim na dobre rzucimy się w wir ptasich treli, niespodzianka. Mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia dla osób z Katowic i okolic, a może z innych części Polski. Osoby będą chciały dojechać do Katowic, proszę bardzo. Oto bowiem jutro w Nosprze kolejna odsłona cyklu Organowa Symfonia Kina. Co tym razem? Buster Keaton i jego słynny generał. Organy Gabriele Agrimonti. Prawdziwa gratka posłuchania tego, jak brzmi nowa muzyka do tego arcydzieła kina niemego, której, jak dobrze wiemy, nigdy niemy nie było i teraz też nie będzie, bo w nowej odsłonie organowej muzyka będzie towarzyszyła przygodom tytułowego generała, w którego wciela się oczywiście Buster Ton. Proszę pisać mariusz.gradowski.małpa.polskieradio.pl Wystarczy deklaracja, że chciałoby się yy, skorzystać i słowo miłośnika muzyki filmowej, że się dotrze. Yy, yy, zastanawiałem się co mogłoby teraz zabrzmieć i przypomniałem sobie, że muzykę do generała swego czasu napisał sam Joe Hisaishi. Tak słyszał muzykę w filmie Generał Joe Hisaishi. A kto chce sprawdzić, jak będzie słyszał ją w 100 lat po premierze tego filmu Gabriele Agrimonti, organy, proszę pisać. Mariusz.Gradowski@polskieradio.pl. Mam dwa zaproszenie na ten, na ten koncert, chciałoby się powiedzieć, ale to będzie koncert połączony z projekcją. Jutro w Nosprze o godzinie 19.30. Proszę pisać, mam dwa podwójne zaproszenia. Będzie można się przekonać, jak to brzmi. Tak jak powiedziałem 100 lat po premierze. No a teraz przechodzimy do filmów o ptakach, z ptakami w roli głównej, z ptasimi ścieżkami. Najpierw coś, co jest bardzo ważne dla ptasiarzy. Ptasiarze to ci, którzy fascynują się ptakami, podglądają je w odróżnieniu od ornitologów, bo może to jest bardziej nobliwe, bardziej akademickie, bardziej poważne. A ptasiarze, cóż, no kochają, kochają ptaki. Jedną z ważnych rzeczy w środowisku ptasiarzy jest tak zwany wielki rok, czyli... Zawody, podczas których ptasiarze próbują jak najwięcej gatunków zaobserwować w ciągu jednego roku kalendarzowego. I o tym właśnie traktuje film Wielki Rok z roku 2011. Muzykę do niego napisał Fiodor Shapiro. Kogo w tym filmie nie ma? Jest i Steve Martin, i Jack Black, i Owen Wilson, i Brian Dennehy, i Angelica Houston, Rosemund Pike, Rashida Jones. No cała plejada, cała plejada znakomitych y, aktorów, a film y, uroczy właśnie o wielkim roku, o poszukiwaniu jak największej liczby ptaków. A tytuł tej kompozycji, którą przygotował Fyodor Shapiro, "ornithological Pursuits, czyli ornitologiczne pogonie, tak moglibyśmy przetłumaczyć, za ptakami. Oczywiście. Film z roku 2011. The Big Year, reżyseria David Frankel. Ćwierć wieku temu, czy dadzą Państwo wiarę? Ćwierć wieku temu pojawił się film, który do dzisiaj, jeśli chodzi o ptaki i śpiew ptaków, przychodzi mi na myśl jako pierwszy, nie mogło go tutaj zabraknąć. Makrokosmos. pod Podtytuł? Podniebny taniec, ale chyba lepiej oddaje istotę tego filmu tytuł anglojęzyczny: Winged Migration, czyli skrzydlata wędrówka, bo to ptaki są tutaj głównymi bohaterami. Muzykę do tego znakomitego filmu dokumentalnego napisał Bruno Kule. Nie mogło go dzisiaj zabraknąć, i nie zabraknie. Jego muzyka do filmu Makrokosmos. Podniebny taniec. Najpierw beating drums, później powrót żurawi z tym charakterystycznym klangorem i wreszcie niebieska nić, która ilustruje tę scenę, w której właśnie tytułowa nitka, linka jakby przetłumaczyć, sznurek przyczepia się do nogi jednego z ptaków, stając się symbolem tego, jak człowiek wpływa na ten odwieczny podniebny taniec. Sprawdziłem przed sekundą, ile gatunków ptaków ma lider w polskim Wielkim Roku. Mogą to państwo sami sprawdzić. Strona wielkirok.pl. No i okazuje się, że już 168 gatunków. No to jest znakomity wynik. No ale to już jest początek kwietnia, więc jeszcze tylko nieco ponad pół roku pozostało do tego, żeby do mniej więcej 300 305, 306, takie są wyniki gatunków dobić i może wygrać tę rywalizację, a może ktoś jeszcze będzie chciał dołączyć, może ktoś pod wpływem tej audycji zacznie swoje obserwacje i zacznie liczyć. no Bardzo bym się z tego faktu cieszył. A ja muszę sam policzyć swoje ptaki, ile już zdążyłem zaobserwować. Całkiem niedawno strzyżyk się pojawił w moich okolicach i to była moja wielka radość i kto wie, może właśnie dzięki temu dzisiaj słuchamy muzyki ptasiej. Szukałem ścieżek z ptakami w roli głównej i tutaj zebrał się całkiem pokaźny stosik, muszę powiedzieć. Dużo filmów animowanych, co zrozumiałe. Sporo dokumentalnych, trochę fabularnych, ale trafiły się też takie, w których ptaków się zdecydowanie nie spodziewałem, a jednak, jednak tam były. Gdzieś tam w tle. Czy pamiętają Państwo ten film z muzyką Milesa Davisa? Kimberly Trumpet, muzyka z filmu Dingo, rok 1991, Miles Davis, Michel Legon i Chuck Findley, też tutaj bardzo ważna postać na tej ścieżce dźwiękowej. Płyta sama w sobie bardzo ważna, ale jeśli pamięta się w jakim filmie brzmi w jakim kontekście się pojawia, to staje się jeszcze bardziej istotna. Chociaż oczywiście w tej obszernej dyskografii Milesa Davisa może gdzieś niknąć, ale to jednak w kontekście muzyki filmowej bardzo ważne osiągnięcie. Jeśli pamiętamy o tej cudownej ścieżce do window fot, którą przygotował Davis, no to trzeba też pamiętać o muzyce do filmu Dingo. Tym bardziej, że jakie piękne ptaki pojawiają się w tych przestrzeniach między dźwiękami trąbki. Śpiew ptaków to jedno, ale drugie to ich dźwięki, które wydają jakoby mimochodem uderzenia skrzydeł, furkot, szum. Wszystko to zainspirowało projekt Hidden Orchestra. Wing Beats. Joe Etchison i jego studyjny projekt Hidden Orchestra w utworze Wing Beats czyli uderzenia skrzydeł. To wersja radiowa. W wersji płytowej jest to wieloczęściowa kompozycja rozciągnięta w czasie, w przestrzeni. Warto sięgnąć i po nią, choć już ta próbka radiowa wiele mówi o tym, jaką muzykę przygotował Joe Etchison i w jakim stopniu inspirował się ptakami. To nie jest kompozycja filmowa, ale jak państwo słyszą, doskonale do naszej audycji pasuje. Podobnie zresztą filmowa nie jest z założenia muzyka, która za chwilę zabrzmi, ale, ale jej wymiar wizualny jest bardzo istotny. To projekt Ptaki Polski, projekt Michała Szturomskiego, który zaprosił do muzykowania takich artystów jak Miłosz Wośko, Maciej Szczyciński, Adip Siamun, a także Jerzy Mazol Całość została zarejestrowana na żywo I jak piszą artyści w książeczce Muzyka na tej płycie jest inspirowana brzmieniem ptasich głosów Opowieść została podzielona na części Każda kompozycja reprezentuje inny gatunek Improwizujący muzycy wchodzą z odgłosami ptaków w żywy dialog A tematy muzyczne bezpośrednio wynikają z tego Jaki rodzaj dźwięku wydaje z siebie dany gatunek Całość wzbogaca warstwa popularno-naukowa napisana przez naukowczynię Aleksandrę Maj. W roli narratora wystąpił ceniony aktor i lektor Filip Kosior. Jeśli dodam, że do tej obrazowej muzyki powstały cudowne grafiki i powstał znakomity film, który ilustruje całość wydarzenia, no to jak najbardziej Ptaki polski pasują do naszej audycji, co wybrałem? Strzyżyka. Tak odpływa utwór o strzyżyku. Czytał Filip Kosior opis naukowy Aleksandra Maj, a cały projekt to Ptaki Polski, projekt przygotowany przez Michała Szturomskiego i to on zaprosił do współpracy tak znakomitych muzyków jak Miłosz Wośko, Adip Siamun, Maciej Szczyciński czy Jerzy Mazol. Ptaki inspirują. Oto jest znakomity zbiór, potężny zbiór ponad 170 utworów, ponad 200 artystów. For the Birds, The Birds Song. Project. Jest to zbiór, w którym artyści zostali poproszeni, ażeby dołożyć cegiełkę muzyczną zainspirowaną ptakami i tak też się stało. Cudowny zbiór, ponad 20 płyt długogrających, oczywiście jest też wersja cyfrowa, jeśli ktoś chciałby sprawdzić coś, przepięknego. Między innymi jest tam kompozycja naszej Hani Rani, jest wiersz Adama Zagajewskiego w angielskim tłumaczeniu. Ja oczywiście wybieram te cegiełki, które dołożyli kompozytorzy muzyki filmowej. Szczególnie jedna dzisiaj zmieści się, a po kolejne będę sięgał w przyszłych audycjach. Dzisiaj niech zabrzmi utwór Cartera Beruela Morning Calls. Bye. -bye. Jest taki moment poranka, kiedy ptasie śpiewy ustają. I tak też się stało w tej kompozycji. Carter Berwell, kompozytor muzyki filmowej, tutaj w niefilmowej, ale jakże obrazowej kompozycji Morning Calls, poranne zawołania z projektu For the Birds, The Birds Song Project. Na pewno do tego obszernego zestawu kompozycji będę wracał. A teraz spieszę donieść, że jutro do katowickiego nospr na organową symfonię kina, na generała Bastera Kitona z muzyką na żywo, wybiera się pani Agnieszka. A ja mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie, proszę śmiało pisać. Mariusz. Gradowski@polskieradio.pl. A czego dziś nie mogło zabraknąć utworów, w którym główną rolę odgrywają nury. Temat główny z filmu Nad Złotym Stawem Marka Rydala. Muzyka Dave Gruzin i Loons, czyli jedna z odmian nurów tak pięknie śpiewających na początku i na końcu tego tematu. I to już prawie wszystko, drodzy Państwo, w naszej ptasiej audycji. Na koniec muzyka Jamesa Hornera do filmu Terence Malika Podróż do Nowej Ziemi. Też z ptakami, a jakże. Bardzo dziękujemy. Udanego czwartku, udanej wiosny. Elżbieta Malinowska i Mariusz Gradowski. Poezja ukraińska w dwójce. Z powodu ograniczeń w dostępie do internetu coraz więcej Rosjan rozważa przeprowadzkę na Białoruś. Choć często służą do przekazywania bolesnych wiadomości, komunikatory są w czasie wojny bezcenne. Posłuchajmy wiersza w przykładzie Anety Kamińskiej. Czyta Angelika Kurowska. Iryna Wikrczak Przyjaźni w czasach wojny. W XXI wieku w Europie nasza przyjaźń zaczyna się przed świtem razem z dźwiękami alarmu przeciwlotniczego. Jak tylko otworzę oczy, sprawdzam od razu, które miasta są teraz pod ostrzałem i kto z moich przyjaciół jeszcze tam jest. W XXI wieku w Europie podczas wojny Przyjaźń to obejmowanie swoich myślami i modlitwami z naszego bezpiecznego miejsca. Trzymanie za rękę, choćby wirtualnie, każdego z nich. Bo co jeszcze można zrobić? Wysyłać krótkie pytania, jak tam? Jak twój kot, jak twój pies, a dzieci? Dałaś radę wywieźć je w bezpieczne miejsce? A tymczasem oni... Moi dzielni przyjaciele długimi godzinami siedzą w łazience. Podobno najbezpieczniejszym miejscu w mieszkaniu, zgodnie z zasadą dwóch ścian. Pierwsza przyjmuje na siebie uderzenie, druga odłamki. Obejmują swoje koty, psy, tulą do siebie dzieci, odpowiadają mi jednym słowem spoko albo chyba gdzieś niedaleko walnęło a ja po prostu trzymam ich mocno w myślach, we wspólnych wspomnieniach z przeszłości i tych przyszłych, które jeszcze razem stworzymy. Proszę, tylko nie ty, nie dzisiaj. Olaf w Dnieprze, Ania w Odessie, Julia w Charkowie. Na szczęście w Mariupolu nikogo nie mam. Na szczęście. Inaczej serce też by nie wytrzymało. Jest przecież za małe, żeby pomieścić Mariupol. 12 marca 2022 roku.